Rozdział 8. Alma naucza ich chrzci w Melek. Zostaje wyrzucony z Amonichach przez mieszkańców miasta i odchodzi. Anioł nakazuje mu powrócić i ponownie nawoływać do nawrócenia. Alma zostaje przyjęty przez Amuleka i razem nauczają w Amonichach. Gdy Alma skończył nauczać mieszkańców Gideonu, wielu rzeczy, których nie można spisać, ustanowiwszy ład w kościele, tak jak to uczynił przednio w Zarachemli opuścił Gideon i powrócił do swego domu w Zarachemli, aby odpocząć po trudach. Tak upłynął dziewiąty rok panowania sędziów nad ludem Nefiego. I na początku dziesiątego roku panowania sędziów nad ludem Nefiego Alma ponownie udał się w podróż, wędrując do Melek, znajdującego się na zachód od rzeki Sidon na pograniczu Puszczy. I zaczął nauczać lud w Melek zgodnie ze swym świętym powołaniem od Boga i nauczał ludzi w całym kraju Melek. I stało się, że ludzie przychodzili do niego z całego kraju Położonego na pograniczu puszczy I byli przez niego chrzczeni Gdy więc Alma ukończył swe zadanie w Melek Odszedł stamtąd i wędrował przez trzy dni na północ od Melek Aż przybył do miasta zwanego Amonichach A zwyczajem ludu Nefiego było nazywanie krajów, miast i wiosek A nawet małych osiedli imieniem tego, kto je pierwszy posiadł I tak samo było z krajem Amonichach I gdy Alma przybył do Amonichach Zaczął tam nauczać słowa Bożego. I szatan opanował serca mieszkańców Amonichach, że nie chcieli słuchać słów Almy. Mimo to Alma, cierpiąc w duchu z powodu ich niegodziwości, prosił Boga ze wszystkich sił, aby przelał swego ducha na mieszkańców miasta, aby dozwolił mu ochrzcić ich dla nawrócenia. Oni jednak znieczulili swe serca i powiedzieli mu – wiemy, że jesteś Alma – Wyższy kapłan w kościele, który założyłeś w wielu częściach kraju według swego zwyczaju, ale my nie należymy do Twojego kościoła, ani też nie wierzymy w takie głupie tradycje. I ponieważ nie należymy do Twojego kościoła, wiemy, że nie masz nad nami żadnej władzy, bo oddawszy urząd sędziego Nefichachowi, nie jesteś naszym naczelnym sędzią. I gdy mieszkańcy miasta powiedzieli mu to i oparli się wszystkim jego słowom, obrzucali go obelgami, pluli na niego, a potem wyrzucili poza miasto. Alma odszedł od nich i podjął wędrówkę w kierunku miasta zwanego Aaron. I stało się, że gdy wędrował w kierunku tego miasta, będąc przygnębiony, cierpiąc udrękę duszy z powodu niegodziwości mieszkańców Amonichach, anioł pana ukazał mu się i powiedział – Błogosławiony jesteś Alma Podnieś więc głowę i raduj się Masz wielki powód do radości Oto byłeś wierny Przestrzegając przykazań Boga od czasu Gdy otrzymałeś od Niego pierwsze przykazanie I to ja przekazałem Ci je I zostałem teraz posłany Aby Ci nakazać powrót do Amonichach I ponowne nauczanie mieszkańców tego miasta Nauczaj ich i powiedz im Że jeśli się nie nawrócą Pan Bóg ich zgładzi. Albowiem rozmyślają teraz, jak mogliby odebrać wolność Twoim, a Pan powiedział, że jest to sprzeczne z zasadami, wyrokami i przykazaniami, które dał swemu ludowi. Otrzymawszy to posłanie od anioła Pana, Alma bezwłocznie powrócił do kraju Amonichach i wszedł do miasta Amonichach inną bramą, bramą południową. I gdy wstępował do miasta, będąc głodny, zwrócił się do napotkanego człowieka. Czy użyczysz po pokornemu słudze Bożemu? I człowiek ten odpowiedział mu, jestem nefitą i wiem, że jesteś świętym prorokiem Boga. Albowiem jesteś człowiekiem, o którym anioł powiedział mi w wizji, że powinienem go przyjąć. Pójdź więc w mój dom, a użyczę Ci mojej żywności i wiem, że będziesz błogosławieństwem dla mnie i mego domu. I człowiek, który przyjął go do swego domu, nazywał się Amulek. Przyniósł on chleb i mięso i złożył je przed Almą. I stało się, że gdy Alma jadł chleb, zaspokoił głód i błogosławił Amuleka i jego dom i dziękował Bogu. I gdy zjadł i zaspokoił głód, powiedział Amulekowi – Nazywam się Alma i jestem wyższym kapłanem nad Kościołem Boga w całym tym kraju. Oto zostałem powołany do nauczania Słowa Bożego – pośród tego ludu, zgodnie z duchem objawienia i proroctwa. I byłem już przedtem w tym kraju, ale nie chcieli mnie przyjąć i wyrzucili mnie. Zamierzałem więc nigdy tu nie powrócić. Lecz oto otrzymałem przykazanie, aby powrócić i prorokować, świadcząc przeciwko nim o ich niegodziwości. I teraz, Amuleku, ponieważ nakarmiłeś mnie i przyjąłeś, jesteś błogosławiony, bo byłem wygłodzony, poszcząc przez wiele dni. I Alma pozostawał przez wiele dni z Amulekiem, zanim zaczął nauczać ten lud. I stało się, że lud ten stał się bardziej niegodziwy i Alma usłyszał słowo Pana. Pójdź i powiedz także mojemu słudze, Amulekowi, że macie pójść i prorokować tym ludziom mówiąc, nawróćcie się, albowiem tak mówi Pan, jeśli się nie nawrócicie, Nawiedzę ten lud w mym gniewie i nie odstąpię od mego srogiego gniewu. I Alma, a także Amulek poszli między mieszkańców Amonichach, aby głosić im słowa Boga. I byli przepełnieni Duchem Świętym. I mieli daną im moc, że nie można było ich więzić w lochach, ani też nikt nie mógł ich zabić. Jednakże nie używali swej mocy, aż ich związano i wtrącono do więzienia. I działo się tak, aby Pan mógł przez nich okazać swą moc. I stało się, że poszli i zaczęli nauczać i prorokować ludziom zgodnie z duchem i mocą, którą dał im Pan.